Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Gośćmi tej audycji są ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniwicach, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy. A także pani Ewa. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. I pani Dorota. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ze wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar, wspólnoty działającej właśnie przy tej parafii w Skierniwicach. Proszę księdza, związek małżeński czy partnerski? Jeżeli mówimy o związku, który ma być e, miejscem e, głębokiej intymności, wzajemnego budowania siebie, wzajemnego wędrowania przez całe życie, to tylko związek małżeński. Dlaczego Jezus dał sakrament małżeństwa? Nie jako jarzmo, jako uciemiężenie, ale chciał w ten sposób zostawić taką umiejętność, Taką możliwość, takie środowisko do najpełniejszego wyrażenia miłości oblubieńczej. A związek partnerski no to bardziej rozumie jako związek przyjaciół, którzy się wspierają. Tu już nie jest istotna płeć, nie jest istotny też nawet cel tylko po prostu wzajemna relacja. Natomiast w związku małżeńskim mówimy wręcz o, o, o rzeczach niesamowitych, co więcej przekraczających porządek doczesny. Związek partnerski bardzo łatwo zakończyć, a czy małżeństwo kiedykolwiek się kończy? Małżeństwo kończy się w wieczności. Kończy się w wieczności, kiedy w tej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, jeżeli są dzieci, zaczyna być obecny już na, na stałe Bóg w z tym zerwaniem tej zasłony czasu, zasłony ciała. I wtedy ci małżonkowie, jak głęboko w to ufam też, że w Jezusie odnajdują pełnię swojej miłości, pełne swojej relacji. Bo Pan Bóg wychodzi naprzeciw każdego z nas i chce nas dopełnić. Więc jeżeli moja żona, mój mąż był tym miejscem dopełniania mnie przez życie, tutaj doczesne, również w wieczności to się dokonuje. Tutaj do tej pory mówiliśmy w audycjach o separacji, o rozwodach. A co się dzieje, jeżeli małżonek umiera? To jest niesamowite, że Wtedy chyba jeszcze głębiej jesteśmy przy Panu Bogu, bo jakkolwiek myślimy o współmałżonku, jesteśmy w niebie. Myślimy o tej perspektywie nieba. I tutaj też pokazuje, jak małżeństwo nas prowadzi do nieba. A co Pani czuła, Pani Doroto, w momencie śmierci męża? Trudne pytanie. Najpierw czułam bunt na to, że mój mąż umiera. Wtedy, kiedy ja bardzo chciałam ratować moje małżeństwo i wierzyłam w to, że moje małżeństwo zostanie uratowane i miałam na to plan i bardzo Pana Boga prosiłam o różne rzeczy. Natomiast stało się inaczej. On odszedł, był ból, był niesamowity lęk, a potem dopiero przyszła refleksja. Pytałam Pana Boga dlaczego? No i z czasem znalazłam odpowiedź. Zobaczyłam, że... Pan Bóg mnie swoją miłością podprowadzał pod to jego odejście. Mój mąż umierał w czasie triduum paschalnego, tuż po świętach. W zasadzie czas triduum i świąt zmartwychwstania pana Jezusa to czas umierania mojego męża. Dużo czasu spędzałam na modlitwie, prosząc pana Boga o zdrowie dla niego, i wierzyłam, że to jest dla nas taki punkt zwrotny w małżeństwie. Że mój mąż wyzdrowieje, mimo tego, że parametry jego życiowe się pogarszały. Ja wierzyłam w Boże miłosierdzie, w to, że Pan Bóg jest z nami. Miałam takie pojęcie bardzo silne obecności Pana Boga w tym czasie, w moim życiu. No a stało się inaczej. Pan Bóg miał zupełnie inny plan. Na ratowanie mojego małżeństwa. Nie było tak, że obraziła się Pani na Pana Boga, że w tak trudnym momencie, podczas tylu próśb, modlitw, nie stało się tak, że mąż wyzdrowiał. Ja już wiedziałam, że mogę prosić Pana Boga o różne rzeczy, natomiast nie ma gwarancji żadnej, że ja to otrzymam, że to jest dla mnie dobre. W czasie, kiedy mój mąż trafił do szpitala, rozpoczęła się niesamowita modlitwa za niego, w zasadzie inspirowana przez moich znaj naszych znajomych. Ludzie się informowali o, o potrzebie modlitwy za niego i to była rzeka modlitwy płynąca. Dla mnie coś niesamowitego. Przeżyłam taką ludzką solidarność, taką, która mnie bezpośrednio dotykała, dotykała całej mojej rodziny. Ja wcześniej takiej ludzkiej solidarności po prostu nigdy w życiu nie doświadczyłam. To był ten czas, kiedy ja modliłam się za mojego męża, Nowenną Pompejańską, a rozpoczęłam ją w lutym, kiedy niczego nie przeczuwałam. Ta modlitwa trwa w zasadzie półtora miesiąca, połowa czasu modlimy się w intencji jakiejś błagalnej, a potem dziękujemy za otrzymane łaski. To był czas, kiedy ja dziękowałam za, powinnam była dziękować za to, co otrzymałam i to niesamowicie przeformatowało moje myślenie. Szukałam w swoim życiu takich momentów za które mogłam dziękować Panu Bogu, za nasze wspólne jakieś przebywanie ze sobą, za to, czego doświadczaliśmy wspólnie od siebie i... To dało mi takie poczucie, że Pan Bóg w tej chwili jest przy mnie i mimo tego, że dzieje się zupełnie inaczej niż ja sobie wymyśl wymyśliłam, wymarzyłam, to jest to wola Boża, która właśnie na moich oczach się spełnia. Proszę księdza, bardzo często jest tak, że w tak trudnych sytuacjach ludzie odchodzą od Pana Boga rozczarowani. Jest taki na początku mszy świętej, jest takie pozdrowienie Pan z Wami. W zasadzie to chyba jest najważniejsze wydarzenie, najważniejszy opis ludzkiej kondycji, być z Panem Bogiem. Kiedy Maryja szukała Jezusa, dwunastoletniego w świątyni, On z pewnym zadziwieniem zapytał ich, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do mojego Ojca. I myślę, że najważniejszą rzeczą jest podprowadzić człowieka do Boga. I tutaj w świadectwie Pani Doroty bardzo mocno to jest zasygnalizowane, Stąd może tyle pokoju w niej jest, że w tym odpowiednim momencie zadziałała jak żona, czyli jak ta, która dana jest do pomocy, tak jak i mężczyzna jest dany do pomocy kobiecie, aby razem sobie pomagali w drodze do wieczności. I to jest chyba niesamowite, powierzyć Panu Bogu. To, co tutaj też w wcześniejszej audycji mówiliśmy, są na temat modlitwy. To jest pełnia modlitwy. Oddać Panu Bogu i wierzyć, że On nie tylko się o Niego zatroszcza, ale i o mnie. Nie próbowała pani pani Doroto ułożyć sobie życia na nowo? Nie, na razie jeszcze o tym nie myślę. Nie wiem, co będzie w przyszłości. Na razie staram się o tym nie myśleć, ponieważ niewiele czasu minęło od śmierci mojego męża, to jest ponad rok. I jeszcze takie myśli nie krążą mi po głowie. Na razie próbuję ułożyć sobie tą rzeczywistość, która mnie zastała. Dlaczego Sychar? Tam najczęściej spotykamy osoby, które mają problemy w małżeństwie. Jedna strona chce odejść, druga strona chciałaby przytrzymać tą odchodzącą stronę. Jak pani się odnajduje w takiej wspólnocie? Do Sycharu trafiłam w zasadzie wtedy, kiedy ognisko u nas w Skierniewicach powstawało, czyli na samym początku kilka lat trwałam w Sycharze, zanim mój mąż odszedł. Najpierw się przyczołgałam do Sycharu bez sił, już bez nadziei na to, że ktokolwiek jest w stanie mi pomóc i być może tam znajdę pomoc i znalazłam, przede wszystkim znalazłam grupę osób, która, grupę, która rozumiała mnie, rozumiała moje problemy, ludzi, którzy mogli mi powiedzieć, co ja powinnam zrobić, że w pierwszej kolejności powinnam zostawić te swoje problemy i zająć się sobą. Mogłam spojrzeć na siebie trochę z innej perspektywy, zająć się sobą, czyli zmienić swój wygląd, zmienić styl ubierania się, uczesania po to, żeby poczuć się lepiej ze sobą. I wtedy jakoś inaczej, łaskawszym okiem spojrzałam na siebie. Po drugie, przybliżyłam się do Pana Boga, mój kontakt z Panem Bogiem się zacieśnił. Znalazłam ukojenie w modlitwie, zobaczyłam drogę, którą mogę kroczyć, mogę iść ku uzdrowieniu mojego małżeństwa. Odkryłam też to, że Pan Bóg nie jest takim kimś do spełniania próśb że jest kimś, na kim nie można wymóc swojej woli. I to mnie też przygotowywało do odejścia męża, bo wiedziałam, że nie mogę wymuszać na Panu Bogu pewnych decyzji, bo ja nie wiem, co jest dla nas lepsze. Pan Bóg to wie lepiej. W Sycharze też znalazłam niesamowitych przyjaciół, którzy podtrzymywali mnie w trudnych chwilach i pomagali przejść przez te najtrudniejsze momenty mojego życia. Znalazłam, no już wcześniej powiedziałam, drogę funkcjonowania, drogę wyjścia z moich problemów. Po śmierci męża zobaczyłam, że to moje życie w zasadzie niewiele się zmieniło. Pojmowałam mojego męża przez cały czas jako taki hamulec, który hamuje wszelkie dobre zmiany w moim związku. Wszystko to, co ja chciałam wprowadzić, co widziałam nowego, że pomogłoby nam, on negował, nie chciał, widział to wszystko zupełnie inaczej niż ja. I myślałam, że on nas spowalnia, uniemożliwia wszelkie zmiany. Natomiast po jego śmierci zobaczyłam, że to życie nasze wcale nie wraca do normy. Nie jest lepsze, jest dokładnie takie samo. Reaguje w ten sam sposób jak przed jego śmiercią, w związku z czym chyba coś nie tak jest ze mną. Zaczęłam odkrywać w sobie różne rzeczy, które hamowały mój rozwój, które w zasadzie utrudniały, Nasze relacje, swoją niedojrzałość zauważyłam i tu w Sycharze znalazłam drogę, po której mogę kroczyć ku odnowie, ku odbudowie własnych relacji. Dlatego pani została. Dlatego tak, zostałam. Mhm. Dlatego zostałam. Powód jest jeszcze jeden. Czuję niesamowite pragnienie opowiadania o Sycharze. I to robię w swoim środowisku. Opowiadam, że istnieje taka wspólnota. Jeszcze chciałam zapytać panią Ewę, czym są warsztaty 12 Kroków? Bo tutaj w jednej audycji padła taka nazwa. To są warsztaty rozwojowe, bo oprócz tego uczestnictwa w grupie, tak jak mówiliśmy, no musimy mieć jakieś narzędzia, no, nie wystarczy chcieć się zmieniać, czy coś z sobą robić, ale trzeba wiedzieć jak. Ta propozycja tych warsztatów rozwojowych to jest, no, taka propozycja właśnie rozwoju duchowego i emocjonalnego, spotkania się z sobą, ale i też dążenie do więzi z Panem Bogiem, ostatecznie prowadzące do Pana Boga. Są to kroki wzięte z formacji anonimowych alkoholików. 12 kroków i one są jakby rozszerzone. Trudno mówić, że tam są zawężone, nie chodzi mi o to. Może bardziej są włożone w formację Kościoła, czyli w formację wiary, że, że to, co pani by powiedziała, chodzi o całościowe uzdrowienie, nie tylko wyjście z nałogu danego, ale chodzi o podejście całe, bo nauk, jakikolwiek zniewolenie jest, jest pewną skutkiem, trzeba szukać przyczyn. I okazało się, że ten warsztat 12 kroków warto żyć, on od kilku lat jest w Polsce stosowany. Skariszewska ulica w Warszawie, Paldotyni to rozpoczęli. I ksiądz Romuald Jaworski z Płocka zaczyna przynosić olbrzymie efekty zdrowienia ludzi z wszelkich uzależnień. Nie tylko alkoholowych, nie tylko tych takich najbardziej cierpiących. Stąd też forma pracy ksiądz Marek Dziewiecki również przyniósł to do Grupy Sycher. Panie, ja poproszę jeszcze o przypomnienie, gdzie i jak was znaleźć. Na stronie internetowej naszej wspólnoty na ogólnej stronie www.sychar.org. Polecam też forum pomocy www.kryzys.org i strona internetowa naszego ogniska w Skierniewicach www.skierniewice.sychar.org. I chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, która bardzo mocno wybrzmiała w Pani Doroty, mówiąc o tym, że ma olbrzymie pragnienie mówienia o sychar. To jest tak, że jak doznaje uzdrowienia, to chce się z tym podzielić. Między innymi ta audycja zrodziła się też z tego pragnienia podzielenia się tym zdrowieniem, które tutaj razem wszyscy przeżywamy, bo również ja się w tej wspólnocie formuję. I stąd też w nas to pragnienie, czyli takie życie jak w kościele, życia z życiem, jeżeli człowiek już zacznie sam płonąć, to naturalnie chce zapalać innych. Dziękuję bardzo. Za dzisiejszą audycję spotkamy się za tydzień o tej samej porze, a ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, w parafii św. Stanisława w Skierniwicach. Dziękuję bardzo. Alleluja. A także pani Ewa i pani Dorota ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar w Skierniwicach. Dziękuję. Dziękujemy.